Dzisiaj chcę poruszyć temat, który dla niektórych z Was może się wydać tematem prostym, łatwym i przyjemnym, ale jak się okazuje i ostatni czas nam pokazał, nie jest to wcale temat łatwy, miły i przyjemny. Jest to temat, który wymaga korekty w moim i w Twoim życiu. Ostatnio usłyszałem od pewnego, pewien pastor, od razu zrobię taką prywatę i chciałbym Was do czegoś zachęcić. Jeśli szukacie gdzieś w internecie jakichś, wiecie, nauczań różnych ludzi, to zachęcam Was do tego, żebyście posłuchali Michała Wodarczyka. To jest człowiek, którego nauczanie jest bardzo mocno skupione na Słowie Bożym, jest bardzo mocno skupione na tym na Bożej miłości. Jest to bardzo mocne, ewangeliczne i myślę dla naszych na, latych czasów bardzo mocno potrzebne nauczanie. Więc jeżeli czeka, szukasz czegokolwiek i słuchasz czegokolwiek, to zachęcam Cię do tego, żebyś posłuchał tego, co on ma do powiedzenia. I on ostatnio mówił o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Amen? Wszyscy jesteśmy, ja jestem największy. Ale wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale Jezus Chrystus. Nasz Bóg przyszedł po to, żeby nas uzdrowić. On przyszedł po to, żeby nas zbawić. On umarł na krzyżu Golgoty po to, żebyśmy my wszyscy mogli żyć. I to jest niesamowite, niesamowite i wspaniałe przesłanie. To jest kwintesencja Ewangelii. To jest wszystko, co jest nam potrzebne w naszym życiu. Zbawcza moc Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus przybył na ziemię dla swojej odkupięciej służby, kiedy On przyszedł tutaj na ziemię, żeby nas wszystkich zbawić, On spotkał lud, który był chory, Lud, który był zdesperowany. Lud, który był zdezorientowany. Lud, który był uciśniony. I mija dwa tysiące lat i słuchajcie, nic się nie zmienia. Mija dwa tysiące lat i nic się nie zmienia. Dalej tacy jesteśmy. Dalej potrzebujemy zbawczego tchnienia Jezusa w naszym życiu. Amen? Wierzę w to, że my jako chrześcijanie, ja i ty, ludzie, którzy nie tyle co wierzą w Boga, ale którzy wierzą Bogu, mają być odpowiedzią dla tego świata. Tymczasem, wiecie, zrobiło się tak, porobiło się tak, że ludzie wierzący dzisiaj mają więcej pytań niż odpowiedzi. Mają więcej pytań, zadają więcej pytań. Dzieją się jakieś różne dziwne rzeczy. I dlatego Jezus ciągle i ciągle w Słowie Bożym mówił o tym miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. My potrzebujemy mieć wiarę w Boga. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o trzech o trzech rodzajach wiary, o wierze ludzkiej, skoncentrowanej na nas, na naszym cielesnym myśleniu. Chciałbym powiedzieć wam o wierze diabelskiej. Marcin, co ty mówisz? Chciałbym wam powiedzieć, że coś takiego istnieje jak wiara diabelska. Jest ona inspirowana przez diabła, on wciska w nasze głowy różne myśli, ale jest też wiara, która przynosi góry, wiara Boża. To jest ta wiara, której ja i ty potrzebujemy do naszego życia. I podobnie jak 2000 lat temu, tak dzisiaj możemy wierzyć w Boga. Żyjemy w takim kraju, w którym ludzie wierzą w Boga, ale możemy nie wierzyć Bogu. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie. 2 Koryntian 13.5. I to nauczanie dzisiaj jest nie po to, żeby was stłamsić, albo żebym siebie stłamsił, ale to nauczanie jest potrzebne do tego, abyśmy na nowo, na nowo zdefiniowali, w jaki sposób wierzymy. Być może każdy z nas w tym nauczaniu znajdzie siebie gdzieś. Gdzieś w którymś momencie znajdziesz siebie. To nie jest po to, żeby cię zabić. To nie jest po to, żeby cię stłamsić, ale to jest po to, żebyś odzyskał na nowo życie. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie. Wow, jakie to jest łatwe, Marcin. Trzy miary ludzkiej wiary. To, co nazywamy wiarą, czasami może być naszą ludzką wiarą. To znaczy opartą na naszych zdolnościach, opartą na naszych myślach. Może to być taka mała wiara. Ostatnio często spotykam się z tym, że rozmawiam z ludźmi i mówią mam niewystarczająco dużo wiary. Mam niewystarczająco dużo wiary. Nie wiem czemu to się nie dzieje. Mam chyba za mało wiary. Ale wiecie, co to mi pokazuje? Że ci ludzie mają mnóstwo wiary. Mają mnóstwo wiary. Ale swojej ludzkiej. Swojej ludzkiej wiary. Wiara ludzka jest ograniczona. Czyli dojdziesz tylko i wyłącznie do pewnego momentu, dopóki starczy ci sił. A potem staniesz i powiesz, nie mam już więcej siły. Nie daję rady, moja wiara jest za słaba. Ludzka wiara jest ograniczona w swoich osiągnięciach. Zawsze będzie cię blokować tam, gdzie jesteś. Ponieważ za każdym razem, gdy składasz takie negatywne oświadczenie, kiedy mówisz negatywnie, nie potrafię, nie jestem w stanie, nie umiem, nie potrafię, to tak naprawdę ty wierzysz w to. Tak naprawdę wierzysz w to. A w to, co wierzysz, to otrzymujesz. Amen? Zgadzacie się z tym? W to, co wierzysz, to otrzymujesz. I potem mamy całe hordy chrześcijan, które mówią, to nie działa. Może być twoja wiara wątpliwa. Wiara ludzka sprawia, że człowiek staje się centrum swojego istnienia, że jest w centrum swojego życia. Człowiek nie szuka Boga, lecz polega na własnych myślach, na swojej naturalnej sile. Staje się ofiarą swoich osobistych ambicji i zmartwień. Wielu ludzi jest dzisiaj pokaleczonych w kościołach tylko dlatego, że przez swoje ambicje, przez zmartwienia o to, co będzie jutro, przez zmartwienia o to, co przyniesie dany czas, pogubili się gdzieś. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Łukasza, 8 rozdział, 14 werset. Pycha i zmartwienia, wiecie, one tłumią Boże Słowo w naszym sercu. Pycha i zmartwienia tłumią Boże Słowo w naszym sercu i zmieniają nas. Wiecie, w kogo w nas zmieniają? W osoby religijne i bezowocne religijne i bezowocne. Możesz być słabej wiary. Ludzie, którzy kroczą w, wiecie, w ludzkiej wierze, chodzą według poglądów. Według poglądów innych ludzi. Nie według tego, co Bóg do nich mówi, co Boże Słowo do nich mówi, ale to, co powiedział ktoś gdzieś coś. Dzisiaj mamy kryzys wszelkich autorytetów, bo poglądy są ważniejsze, bo moje zdanie jest ważniejsze, bo moje teorie są ważniejsze. Mamy kryzys w Kościele dlatego, że chodzimy według poglądów, a nie według tego, co Bóg do nas mówi. Nie według ufności, którą w nim pokładamy. Wierzę w Boga oznacza Boże, ufam Ci. Gdziekolwiek jestem, na jakiejkolwiek nie jestem drodze, cokolwiek ma się nie wydarzyć, Boże, ja Tobie ufam, bo Ty masz plan dla mojego życia. Jezus uczy nas, że wiara powinna spocząć w Panu. W przypowieściach 22,19. To jest werset, który powinniśmy wyryć sobie w sercach. Wiara Powinna spocząć w Panu. Moja wiara opiera się o Niego. Wszystko, co mam w swoim życiu, jak dzisiaj stoję przed Wami, wszystko, co mam, wszystko, co w moim życiu jest dzisiaj, jest dzięki Niemu. Dzięki Jego łasce. Dzięki temu, że wpuściłem Go do swojego życia, zaufałem Mu i idę za Nim. Jezus przyszedł, żeby dać nam pewność. Nie niepewność. On przyszedł po to, żeby dać nam pewność. On mówi o wierze jako o mocnym zapewnieniu. On bardzo mocno nas zapewnia. Mówi, wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem prawdziwości tego, co niewidzialne. Wow. Wow, Hebrajczyków 11,1, jeśli ktoś notuje. Ludzie, którzy mają taką ludzką wiarę, mówię to też o sobie, przerabiałem to wielokrotnie. Ludzie, którzy mają taką ludzką wiarę, są słabi, to są ludzie, którzy nie przestrzegają tych bożych instrukcji, które Bóg nam dał w Biblii, które dał nam w swoim Słowie. Nie przestrzegają tych instrukcji, którą czasami, wiecie, dostajemy od pasterza, który jest podstawiony nad, nad kościołem, w którym jesteśmy. Możemy się z czymś zgadzać, możemy się z czymś nie zgadzać, ale ufamy Panu. Ufamy Panu. My niestety często słuchamy wszystkich i byle kogo. I dlatego jesteśmy zdezorientowani, dlatego jesteśmy pełni wątpliwości i często nic nie działa w naszym życiu. Inną cechą wiary ludzkiej jest to, że powoduje ona u ludzi brak oczekiwań. Ja wiem, wiem, niektórzy mają takie powiedzenie, im mniej oczekiwań, tym mniej rozczarowań, Tadek. Ale kiedy idziemy z Bogiem przez nasze życie, kiedy idziemy, kiedy Mu ufamy, to nie jest tak, że my nie mamy oczekiwań. Kiedy Bóg ma plan dla Twojego życia, kiedy On go wetknął w Twoje serce, to Ty zawsze masz oczekiwania, bo wiesz, że On ma dla Ciebie więcej. Amen? Ale kiedy wejdziemy na taką stopę wiary ludzkiej, to wtedy ten nie mamy oczekiwań. Nie chcemy nic zbyt wiele od życia. Jesteśmy całkowicie zależni od swoich uczuć, od fizycznych zmysłów i pokładamy zaufanie w tym, co widzimy, dotykamy i co czujemy. Ale wiara nie jest tylko zapewnieniem, ale wiara także jest demonstracją rzeczy, których nie widzimy. Jest demonstracją rzeczy, których nie widzimy. Jak wiele razy, to co mówił Mateusz na początku, jak wiele razy Bóg Cię zaskoczył. Jak wiele razy, przypomnij sobie. Ty miałeś wiarę w sercu, że to może się wydarzyć, ale nagle On przychodzi ze swoim tchnieniem i nagle okazuje się to rzeczywistością. I mówisz, wow, Panie Boże, dziękuję Ci, jestem z Tobą, ufam Tobie. Trochę trudniejszy temat, wchodzimy na temat wiary diabelskiej. Jest coś takiego jak odwrócona wiara. Jezus kiedyś krzyknął do swoich uczniów, mówi tak. Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? To jest w Marka 4, rozdział 40, yy, werset. Czy Jezus myślał, że oni nie mieli wiary? Czyż Jezus wiedział, że oni mają wiarę. Przecież poszli za Nim, zostawili różne rzeczy, poszli za Nim, więc mieli tą wiarę w swoich sercach. Ale czasami ja, ja patrzę na to w ten sposób, jak siedzę na przykład z Tymkiem i odrabiam z Nim lekcje. Czasami się zdarzy. I wiecie, i jak pisze coś swoim długopisem. I pisze brzydko. I co ja wtedy do niego mówię? Co ty pisać nie umiesz? Ja wiem, że on umie pisać, ale ja oczekuję więcej. I Jezus stosuje tutaj inwersję, czyli taką odwrócenie takie. I mówi do nich, mówi do nich, wciąż jeszcze nie macie wiary, bo on czegoś od nich oczekuje. On oczekuje więcej. On celowo odwraca ten stan faktyczny, aby pokazać uczniom, że z ich wiarą mogą więcej. Ten, kto ma odwróconą lub taką diabelską wiarę, także wierzy, ale nie w to, co mówi Bóg. Nie w to, co mówi Bóg. Pomyślcie o tym. Jak wiele razy w twoim i w moim życiu było tak, że Bóg do mnie mówił, ale wszystko, co produkowało moje życie, było odwrotnością tego, co On do mnie mówi? Zgadzacie się? Nie musicie kiwać głową? Produkujemy wszystko, czego nie chcemy w swoim życiu w wyniku takiej wiary. Działanie wiary przez strach. Strach strach jest dzisiaj naj, najłatwiejszą bronią wykorzystywaną przez diabła wśród wierzących. Przykład. Strach przed chorobą. Strach przed porażką. Strach przed rozwodem. Strach przed brakiem. Strach przed innymi ludźmi. To, czego diabeł dzisiaj chce, to chce siać za pośrednictwem tych wszystkich rzeczy, które wzbudzą w nas strach, abyś potem zbierał to, czego nie chcesz aby zbierał to, czego nie chcesz. Kiedy pojawia się niepokój, musisz natychmiast go odrzucić. I to jest proste. Kiedy pojawia się niepokój w twoim życiu, musisz go po prostu odrzucić. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Mateusza 6,25. Ukryta moc... Wierze diabelskiej. Kiedy zaczynamy mieć diabelską wiarę, stajemy się negatywni i pesymistyczni. Spotykam wierzących, wiecie, u których jedyne, o czym możemy porozmawiać, to tylko o złych rzeczach. O tym, co się jeszcze nie wydarzyło, ale o tym, co się ma wydarzyć. Jakby mieli pewność w tym, że to się na pewno wydarzy. Mam taką swoją definicję chrześcijanina. Radosny, szalony dla Pana człowiek. Kochający Boga i kochających innych ludzi. My dzisiaj tak bardzo koncentrujemy się na, wiecie, na tych wrogich systemach, na tym wszystkim. Wszyscy są u nas wrogami dzisiaj. Każdy inny to jest wróg. Natomiast co powiedział Jezus? Prosta instrukcja. Kochajcie nieprzyjaciół waszych. Kochajcie nieprzyjaciół waszych. Kiedy wierzę Bożemu Słowu, kiedy wierzę w to, że, kiedy w to, że Boże Słowo jest prawdą i kiedy widzę, na przykład czytam objawienie Jana, to wiem, że niektóre rzeczy się wydarzą i one muszą się wydarzyć. Amen? I to, że ja będę dzisiaj z tym walczył, nic nie pomoże, bo one i tak, się wy... i tak się wydarzą. Ale to, co mogę ja zrobić, to mogę ufać Bogu, że jakikolwiek kryzys nie przyjdzie do mojego życia, że cokolwiek się nie będzie wydarzać w moim życiu, dzisiaj mamy wybory, wierzę w to, że Bóg dobrze wybrał. Nie będę się kłócił z Nim o Jego wybór, bo wszelka władza pochodzi od Pana. Będę błogosławił władzę, która zostanie wybrana jakakolwiek będzie. Zachęcam was do pójścia na wybory. Ufajmy Panu Bogu, ufajmy w każdej sytuacji, w której jesteśmy. Diabeł będzie używał pesymizmu ludzi, aby działać negatywnie w twoim i w moim życiu. To się potem będzie, wiecie, na, na więcej rzeczy będzie się oddziaływać. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się boją. My jesteśmy z tych, którzy ufają Panu Bogu. Jezus dał nam wszelką moc, aby wypędzać demony z tego, wiecie, wymiaru duchowego, Wymiaru duchowego, wymiaru świata duchowego. Dostępna jest dla wszystkich, którzy mają wiarę Jemu, którzy Jemu ufają, jakakolwiek by ona nie była. Powstaną bowiem fałszywi Mesjaszy i fałszywi prorocy, będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych, Mateusza 24, 24... A kiedy poczytacie Ewangelię Jana 6, 6, 6,66, to zobaczycie, że był taki moment w życiu Jezusa, gdzie jest napisane i wielu z Jego uczniów już z Nim nie chodziło. Wielu Jego uczniów już z Nim nie chodziło. Dlatego pamiętam ten werset 6,66 Jana. Zapamiętajcie, jest bardzo prosty. Dlatego, że my czasami koncentrując, nie koncentrujemy się na Jezusie, nie koncentrujemy się na tym, co On chce czynić w naszym życiu, nie koncentrujemy się na zaufaniu Jemu, ale koncentrujemy się na sprawach drugo, trzecio, czwarto, pię pięciorzędnych. A nasze życie, jesteśmy tutaj na ziemi, słuchajcie, jesteśmy tylko tchnieniem. Jesteśmy tylko tchnieniem i wiemy, dokąd zmierzamy. Wiemy, dokąd zmierzamy. Cokolwiek się nie wydarzy w moim życiu, czy to będzie wcześniej, czy będzie później, ja wiem, dokąd zmierzam. Ja wiem, co na mnie tam czeka. Nie będę walczył ze wszystkimi i ten, bo ja wiem, bo ja wiem, co on ma dla mnie przygotowane. To jest ta wiara. Ten, kto wchodzi w ten wymiar duchowy przez te drzwi wiary diabelskiej, ma również moc, by zmieniać okoliczności w naturalnym świecie, w którym żyje. Ale nie na, za zło, nie na dobre, ale na złe. Popatrzcie w swoim życiu, popatrzcie w swoim życiu, czy nie ma czasami ludzi, którzy mają się za ludzi, którzy wierzą w Boga. Dzisiaj 90% Polski wierzy w Boga. Ale czy są to ludzie, którzy ufają, którzy wierzą Bogu? I co sieją do twojego życia? Co sieją do twojego życia? Czy są to słowa wiary, czy są to słowa nadziei, czy są to słowa życia? Czy sieją pesymizm, zgorszenie i powodują strach? Dlatego właśnie przyszedł Jezus tutaj na ziemię. Aby ostrzec nas i powiedzieć nam, że możemy być w tym dodatkowym duchowym wymiarze, jeśli strach pozwala działać w naszym życiu ponadnaturalnie. Ale jest coś, co Bóg nam zostawił, jest coś, co Bóg dla nas ma i o co to wszystko się rozwala, rozbija w jeden moment. To jest Jego miłość do ciebie. Gdziekolwiek byś nie był, w jakimkolwiek miejscu w swoim życiu nie jesteś, w jakimkolwiek nie jesteś kryzysie swojej wiary, On chce, żebyś to wszystko rozbił Jego miłość. Żebyś jeszcze raz sobie przypomniał o tym, że On ciebie ukochał, że On ciebie potrzebuje i że jesteś dla Niego najważniejszy. Ty. Ty, dokładnie ty. Trzecia, ostatnia, najbardziej miła. Wiara Boża. Jezus uczył o wierze w Boga i używał też kilku przypowieści, na przykład o wierze jak dzianko gorczycy. Pamiętacie? Jezus wyjaśnia, że wiara jest jak dzianko gorczycy. Ambicją każdego dzianka, i wierzę, ambicją każdego z nas jest to, aby pewnego dnia stać się drzewem. Amen? Amen. I tak samo jest z Bożą wiarą. Tak samo jest z Bożą wiarą. Kiedy zaczynamy słuchać nauczania o Bogu, kiedy zaczynamy słuchać tego, co On ma do nas, co do nas mówi, to my pragniemy się rozwijać. I nie ma tutaj nic na rzeczy to, że masz słabą wiarę. Nie ma. Nie musisz gardzić małymi początkami. Początki czasami są małe, ale nie musisz nimi gardzić, nie doszedłeś jeszcze. Być może nie doszedłeś tam, gdzie Bóg chce, żebyś doszedł, ale ciągle się poruszasz, ciągle idziesz, ciągle jesteś w ruchu. Ciągle jesteś pozytywny, radosny i ciągle wierzysz w to, że Bóg, Bóg ma dla ciebie dobry plan. Nie możesz gardzić małymi początkami. Kiedy chcesz iść dalej, doskonalić wszystko, co robić, wrastać na, wrastać na wszystkich poziomach, to musisz mieć wiarę w Boga. Nie wierzyć w Boga, musisz mieć wiarę w Bogu, musisz mieć wiarę w to, że, że On jest z tobą cały czas. Wielka wiara, agresywna wiara, która też pojawia się w naszym życiu. Jezus spędzał czas na szukaniu wiaru, wiary. Jezus szukał wielkiej wiary. On szukał ludzi, on szukał wielkich wojowników, którzy mają wiarę. Oczywiście my możemy sobie to wyobrażać w ten sposób, że wielki wojownik to jest, wiecie, duży wojownik. Ale on szukał ludzi, którzy być może są lichego wyglądu, ale mają wielkie serca dla niego. Słabość nie jest dla ludzi wiary. Amen? Słabość nie jest dla ludzi wiary. Albo im więcej jest Bożej wiary w naszych sercach, tym jesteśmy silniejsi, tym jesteśmy odważ odważniejsi. Odważniejsi się stajemy. Zaczynamy walczyć o to, co należy do nas. O to, co należy do nas, nie obawiając się tego, czego nie chcemy. Człowiek wiary jest duchowym Rambo. Marcin, co to opowiadasz? Czyż <grych> wszyscy mówią, że człowiek wiary nie, nie może być duchowym Rambo. Ja mówię w tym kontekście, że kiedy przychodzą do ciebie katastrofalne rzeczy do twojego życia, kiedy przychodzą momenty zwątpienia, kiedy przychodzą takie momenty, a takie są, kiedy jest źle, to ty masz być jak ten Rambo. Pomimo wszystkich okoliczności wyciągasz scyzoryk i idziesz dalej. Idziesz dalej, nie poddajesz się. W tym kontekście masz stać się duchowym Rambo, żołnierzem, który ciągle i ciągle podąża do przodu. Pamiętacie, jak Bóg siebie nazywa w Biblii, też między innymi? Mówi o sobie, że jest panem zastępów, walecznym wojownikiem. Wow. Biblia pokazuje, że człowiek miał taką agresywność, która podobała się Bogu. Pamiętacie Jakuba? W księdze Ozeasza natrafiłem na taki werset, który bardzo mocno mnie zaskoczył. 12:4. Chodzi o Jakuba. Już w łonie matki podszedł swojego brata. W sensie, że wiecie, coś zaachmęcił, Już w łonie matki. A będąc w pełni sił, walczył z Bogiem. Czy Bóg posłał Jakuba do piekła? Przeciwnie. Bóg użył Jakuba do tego, aby zbudować królestwo na ziemi. Izrael, musisz mieć tą agresywną wiarę w swoim życiu, która ciągnie za ten Boży płaszcz, za Boży płaszcz i mówisz, nie puszczę Cię, dopóki mnie nie uzdrowisz. Nie puszczę Cię, dopóki mnie nie dotkniesz. Nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Dopóki Jezu tego nie zrobisz, ja będę ufał Tobie, będę szedł za Tobą, bo ja wierzę w to, że to jest dla mnie przygotowane. Nie będę wątpił, pomimo tego, że być może będą mijać lata, być może nic się nie będzie zmieniać. Nie będę w to wątpić, bo Ty, Boże, jesteś przy mnie. Amen? Kiedy Boża wiara przychodzi do nas, sprawia, że zmieniamy się z ludzi bezczynnych, apatycznych w ludzi, którzy są wypełnieni mocą. Kiedy dotykasz ludzi, moc musi wyjść z ciebie, ponieważ Boża wiara wylewa się z twojego życia i przenosi się na innych. Jeśli ja mówię tutaj o mocy, to nie mówię o, wiecie, puf, puf. Ja mówię o miłości w stosunku do innych ludzi, bo to jest największa Boża moc. Kiedy kochasz innych ludzi, to jest ta miłość, która się z ciebie przelewa. To jest to, czym masz żyć w swoim życiu. Nie, puf, puf, puf. Są ludzie, którzy są wybrani i robią to w niesamowity, ponadnaturalny sposób. Bóg im błogosławi i są uzdrowienia i dzieją się nawrócenia i dzieje się wiele innych rzeczy. Jezus chodził, wiecie, po ziemi, za Jezusem chodziły tysiące, ale On wybrał dwunastu, którzy czynili takie rzeczy. Nie skupiajmy się na tym tylko, żeby szukać tych cudów, ale skupmy się na tym, żeby kuhać, kochać innego człowieka, bo to jest największy cud w naszym życiu. I to jest Boża miłość. I to jest Boży cud. Kiedy mamy... Tą nadprzyrodzoną wiarę wierzymy i dążymy do tego, co najlepsze dla nas i naszych bliskich. Amen? Nie dla świata w koło. Wow, ale my jesteśmy super. Wszystkim w koło pomagamy, a w domu syf. Skupiamy się na tym, co jest najlepsze dla nas i naszych bliskich. Boża wiara obudzi w nas duchowe zmysły i da nam zdolność wierzenia w to, co ponadnaturalne. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie i prosicie, a. Spełni się wam. Marka 1124. Świat. Nie lubię tego słowa. Ludzie na zewnątrz. Ludzie na zewnątrz. Twoja ludzka wiara. Diabelska wiara. To wszystko będzie traktować cię jak szaleńca. I uwierzysz w to, że jesteś szalony. I jeszcze być może w takiej pysze będziesz chodził i będziesz mówił a ludzie na zewnątrz mnie nie lubi, bo ja jestem szalony dla Boga. Świat potrzebuje ludzi szalonych. Ludzi szalonych, którzy kochają Pana Boga i którzy kochają innych ludzi. Wiara diabelska, wiara taka, wiecie, ludzka da Ci poczucie, że jesteś lepszy, że jesteś kimś wyżej, ale prawdziwa wiara w Boga daje Ci miłość, którą Ci ludzie na zewnątrz kochają i chcą do Ciebie przychodzić. Nie jesteś szalony, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat jest nasza wiara. Pierwszy Jana 5,4. Czasami w naszym życiu, słuchajcie, są opozycje. Czasami w naszym życiu są kryzysy. Ale są one tylko po to, żeby zamanifestować Bożą moc i Jego wielkość w twoim życiu. Tylko i wyłącznie po to, żeby Bóg się mógł objawić w twoim życiu i pokazać ci, jak bardzo blisko ciebie jest. Nie walcz z tym. Nie walcz z tym. Potraktuj to jako próbę. Potraktuj to jako coś, co w zaufaniu z Nim przejdziesz. Po pierwsze, musisz nauczyć się rozpoznawać i przemieniać w test swoje problemy, które wydają ci się nie do rozwiązania. Wiecie, to dzięki Faraonowi Mojżesz uzyskał sławę. To dzięki Goliatowi Dawid uzyskał sławę. Coś, co było nie do osiągnięcia, coś, co było do, nie do przeskoczenia. Dzięki temu Jezus uczynił wielkich ludzi i wielkie rzeczy w ich życiu. Cokolwiek z czymkolwiek się dzisiaj nie mierzysz, Bóg użyje do tego, aby wyprowadzić Cię i aby zamanifestować swoją obecność. Po drugie, musisz reagować we właściwy sposób. Jaki ten świat jest zły. Jaki to wszystko jest poplątane. Jacy ci ludzie są dziwni. jak I tak dalej, i tak dalej. Odrzuć to. Odrzuć gorycz. Odrzuć gorycz. Bądź w ogniu miłości. Nie pękaj. Damy radę. Bóg jest z nami. Amen? Chcę Wam coś powiedzieć. Zapamiętaj to dobrze. Za złą postawę się drogo płaci. Może dzisiaj tego nie zobaczysz, ale owoce tego wyjdą za jakiś czas. Po trzecie, jeśli nie zdasz testu. Wiecie, czasami się nie zda testu. <grych> czasami oblejesz. Czasami jest tak duży kryzys, że wiecie, że powala cię. Ja miałem taki kryzys w momencie, kiedy, kiedy przyszła ta cała pandemia. Półtora miesiąca, słuchajcie, totalna depresja. Mówiłem o tym. Byłem pokonany, ale najważniejsze w twoim życiu jest to, że kiedy nie zdasz takiego testu, to Jezus cię nigdy nie odrzuci. On cię nigdy nie odrzuci. Może będziesz po prostu musiał zacząć od nowa, ale On cię nigdy nie odrzuci i nie daj sobie wkręcić, że jesteś gorszy. Bo On na ciebie czeka. Po czwarte, kiedy przejdziesz każdy kolejny kryzys, zawsze oznacza to promocję. Zawsze oznacza to promocję. Zawsze oznacza to wzrost twojej wiary i przybliżenie się do Boga. Jeszcze jedną rzecz wam powiem. Kryzys sprawi, że będziesz dumny. Że będziesz dumny. Wow. Boże, dzięki Tobie przeszedłem to. Wow. Bóg czasami testuje naszą wiarę. My musimy testować naszą wiarę, aby zobaczyć, z jakiej materii jest zbudowana. Naprawdę. W ostatnim czasie już chyba bardziej. Ale u mnie w moim życiu runął już taki mit. Bo to jest mit. Runął mit, że im dłużej jesteś w kościele, tym bardziej wierzysz w Boga. Tym bardziej jesteś dojrzały. Tym bardziej Mu ufasz. Minął ten mit. On runął. Jego nie ma. Tylko Adriaci szaleńcy, którzy są, wiecie, zakręceni na Jezusa, na Jego Słowo, którzy Jemu ufają, to są ludzie, którzy będą szli dalej. I zauważyłem, że Stasz nie ma tutaj nic do powiedzenia. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, żyć będzie życiem w dostatku. To, co niemożliwe dla ludzi z wiarą ludzką, czy wręcz martwe dla ludzi z powodu wiary diabelskiej, jest dostępne dla wypełnionych wiarą nadprzyrodzoną, wiarą niezniszczalną. Kiedy oddalasz się od fałszywie namaszczonych ludzi, kiedy oddalasz się od ludzkiej prawdy, od ludzkiej półprawdy, aby zbliżyć się do prawdy, którą jest kto? Jezus. On jest jedyną prawdą w naszym życiu. Kiedy zbliżasz się do Niego, to kierujesz się w stronę marzenia, które Bóg umieścił w twoim sercu i które każdy z was, który tutaj siedzi, od Niego dostał. Być może o Nim zapomniałeś, być może jest gdzieś głęboko zakopany, ale zbliżając się do Niego, będziesz zbliżał się do celu, który On dla ciebie ma. I teraz odpowiedź dla nas wszystkich, dlaczego rzeczy się nie dzieją. I tym zakończę. W Jana 11 rozdziale, w 40 wersecie jest werset, gdzie Jezus mówi do pewnej kobiety, mówi, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Czy jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Chcemy oglądać chwałę Boga i wierzę, że ona jest przeznaczona dla każdego z nas. Amen? Ale poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie wiedzę i doświadczajcie siebie. Mam nadzieję, wierzę w to bardzo głęboko, że to nauczanie mnie na pewno skonfrontowało i wierzę, że Bóg chce się w nim poruszać. Że Teraz chciałbym, żebyśmy wstali, pomodlili się. Hallelujah, dobry Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i miłość, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas uczysz wiary, Panie. Uczysz nas tego, jak prawdziwie Tobie zaufać, jak podążać Twoimi ścieżkami. Wierzę w to, Panie, że Ty masz przygotowany dla, każdy, dla każdego z nas wspaniały plan, który chcesz realizować w naszym życiu. Pokazuj nam Panie to, co Ty chcesz, abyśmy Panie robili. Pokazuj nam to, w jaki, w jaki sposób mamy prawdziwie kochać innych ludzi. Prosimy Cię Panie o to, abyś dał nam taki spokój, żebyś Panie przydał naszemu życiu pokój, abyśmy nie bali się o sprawy trzecio, pięcio, szóstorzędne, aby naszym największym strachem było to, że Panie oddalamy się od Ciebie. O to się modlę Jezu, aby każdy z nas na nowo rozsądził w swoim sercu, jak i w co wierzę, kogo potrzebuję dla swojego życia. Panie, dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to nabożeństwo, dziękuję Ci za każdą jedną osobę dzisiaj w tym miejscu. Niech Twoja chwała, Panie, niech ona będzie widoczna w naszym życiu. Oto się modlę i Ciebie wywyższam. W świętym imieniu Jezus. Amen.